Cześć, z tej strony Michał Rokowicz, czyli Jerry i zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejny odcinek Konglomeratu Podcastowego i kolejną odsłonę dawno, dawno niesłyszanych w konglomeracie moich podcastów. Dawno niesłyszanych, bo z tego co sprawdziłem przed chwilą ostatni odcinek to był 2023 rok. Jako, że y, dawno tej serii nie było, no to myślę, że ten odcinek może nawet nie tyle wyjdzie długi czasowo, co pewnie będzie ponadprzeciętny, jeżeli chodzi o liczbę polecanych przeze mnie podcastów. No bo doszło parę takich serii, które słucham regularnie i które chciałbym Wam polecić, bo być może Was omijają z jakichś tam względów. No i to będzie taka... Wersja moich podcastów dosyć eklektyczna, bo będziemy mieli rzeczy mocno eksperckie i rzeczy czasem mniej poważne. No ale co w tym odcinku, czy o czym w tym odcinku posłuchacie, no to zaraz się przekonacie, więc nie będę na razie tego rozwijał. A postaram się to wszystko poszeregować pewnymi blokami, żeby też łatwiej nad tym wszystkim dzisiaj zapanować. No i powiem tak, do brzegu, żeby tutaj nie popadać w jakieś wielkie dygresje. I zacznę od podcastu najświeższego w tym gronie. Przy czym nie oznacza to, że polecam Wam jakieś, jakąś serię, którą nie wiem, zacząłem słuchać tyle z co. Nie, to już jest podcast, który słucham od kilku ładnych miesięcy. Odcinków już ma kilkadziesiąt. No i to już mi pozwala wyrobić sobie pewną opinię. Jest to rzecz świetna. A mowa o podcaście PB Bilans, który prowadzą Marek Hondzyński oraz Ignacy Morawski. I to są dziennikarze, twórcy, analitycy związani z pulsem biznesu, bo Całe PB Bilans jest podcastem, który właśnie jest z jedną z serii w ramach podcastów Pulsu Biznesu. Oni tam mają kilka różnych serii. Między innymi jest tam codziennik PB Brief, który prowadzi bodajże Marek Dobrowolski. Taka piguła informacyjna ze świata finansów, gospodarki, najważniejszych jakichś newsów politycznych. No bo wiadomo, że polityka na gospodarkę zawsze wpływa. No a tutaj chcę się skupić na tym PB Bilansie, to jest podcast, który jest serwowany raz w tygodniu, bodajże w piątki i od paru tygodni także można go oglądać w wersji wideo, z tego co kojarzę, mówię z tego co kojarzę, bo ja go cały czas słucham podcastowo, więc tylko mi gdzieś mignęło, że także można panów pooglądać, a nie tylko posłuchać. No i dlaczego ten podcast polecam wam jako pierwszy? No bo to będzie otwarcie, można powiedzieć, takiego krótkiego segmentu eksperckiego. Jest trochę tak, że w Polsce już jest znane dobrze powiedzenie, że Eksper ekspertów to nie będziemy słuchać, albo że jak eksperci my nam mówią, to, co jest, to czego nie chcemy usłyszeć, to sobie zatrudnimy innych ekspertów to z jednej strony, z drugiej strony często narzeka się na to, że no, mamy wysyp specjalistów od wszystkiego różnego rodzaju domorosłych analityków, którzy jeżeli mamy Wimbledon to znają się na tenisie, a jeżeli akurat jest powódź, to znają się na hydrologii no i to wszystko z jednej strony psuje, nie bójmy się użyć tego słowa, debatę publiczną, z drugiej strony też obniża rangę współczesnych mediów i poważanie współczesnych mediów, a ja w tym odcinku będę przekonywał, że to wcale nie jest tak, że nie ma klasy eksperckiej, czy nie ma analityków, nie ma specjalistów, których warto słuchać, po prostu czasem nie warto słuchać właśnie specjalistów od wszystkiego, a sięgać po specjalistów w danej dziedzinie. No a PB Bilans to jest audycja świetna i to nie tylko jeżeli jesteście nie wiem, biznesmenami, nie tylko jeżeli interesujecie się tematami gospodarczymi, dlatego że Marek Hondzyński i Ignacy Morawski opowiadają o kwestiach gospodarczych w taki sposób, że będzie to zrozumiałe myślę także dla ludzi, którzy nie do końca z finansami, tematami gospodarczymi mają do czynienia. A oni w bardzo dobry sposób pokazują, jak czasem bieżąca polityka, jak bieżące wydarzenia wpływają tak naprawdę na nas wszystkich, no bo trochę tak jest, że czy chcemy, czy nie, to różne sfery gospodarki, czy różne, różne zjawiska, różne tendencje w gospodarce będą na nas wpływały, nieważne czy mowa o inflacji, czy o cenach mieszkań, czy o zawirowaniach politycznych, czy o cenach ropy, i tak No i PB Bilans to jest audycja, moim zdaniem, która jest naprawdę topowa, jeżeli chodzi o, z jednej strony eksperckość, zresztą no, ja po samym Podcaście dowiedziałem się także między innymi Ignacego Morawskiego. Ja obserwowałem już od dawna na Twitterze, bo on uchodzi za uchodzi, jest tak naprawdę jednym z największych ekspertów ekonomicznych pewnie w Polsce bardzo analityczny umysł, bardzo ciekawe obserwacje i polecam wam też śledzenie go na Twitterze a panowie są tyleż profesjonalni, tyleż opowiadają z erudycją co łączą to z bardzo przystępną formą z pewną dawką humoru i swady w opowiadaniu o różnych zjawiskach gospodarczych i naszej rzeczywistości. I każdy odcinek jest skonstruowany tak, że mamy takie kilka bloków tematycznych, jakiś temat przewodni, bardzo często w danym odcinku, a kończy się dany odcinek, dany segment, sekcją plusy i minusy tygodnia. I no, ja naprawdę uważam, że to jest kapitalny podcast. Polecam Wam szczerze, jeżeli właśnie szukacie eksperckiej Wiedzy w tych dziedzinach gospodarczych warto śledzić, czy to na kanałach podcastowych PB Bilansu, czy na kanałach podcastów Pulsu Biznesu, bo ta audycja wpada w Fidy w tych dwóch miejscach. No i nie będę się rozwodził więcej, szczerze polecam, warto i przechodzę do podcastu eksperckiego numer dwa. A tym razem zabieram się za podcast amerykański Piotra Tarcińskiego i Łukasza Powłoskiego. Podcast, o którym być może słyszeliście albo słyszeliście o autorach, bo obaj panowie to eksperci od Stanów Zjednoczonych i historii i polityki. Każdy z nich ma za sobą także książkę poświęconą Stanom Zjednoczonym. A że Stany Zjednoczone to jest kraj taki, który chcąc nie chcąc wpływa na cały świat. Na różne trendy polityczne, gospodarcze itd., itd. No to na Stanach Zjednoczonych często też można mieć wrażenie, że znają się wszyscy. No a panowie Piotr Starczyński i Łukasz Pawłowski pokazują, że nic bardziej mylnego, bo właśnie wiedza ekspercka jest także w tym temacie bezcenna. Podcast ukazuje się, jeżeli dobrze pamiętam, teraz będę kręcił, ale dużo mam tych odcinków czy serii zapisanych w soboty i w zasadzie mamy tutaj przeplatanie odcinków w dwóch formatach. Pierwszy format to są odcinki historyczne, w których to panowie skupiają się na konkretnym temacie. Czasem jest to nie wiem, konkretne wydarzenie, czasem jest to konkretny polityk, nie wiem, dajmy na to Richard Nixon, Czasem są to jakieś zjawiska, czy, czy jakieś elementy z historii Stanów Zjednoczonych, nie wiem, czy o rdzennych Amerykanach, czy o ruchu jakimś Afroamerykanów na przykład i tak dalej. I tak dalej. To są bardzo różnego rodzaju tematy stricte historyczne. No a druga sekcja odcinków to są odcinki, o które ja nazwałbym tu i teraz, które się skupiają na teraźniejszości, głównie na kwestiach politycznych, gospodarczych i społecznych. I to jest to, co ja najbardziej cenię w podcaście amerykańskim. No bo wiecie, odcinki historyczne, ja bym powiedział, że to są odcinki dla koneserów. Jeżeli interesuje Was historia Stanów Zjednoczonych, nie wiem, jeżeli Was interesują konkretne tematy, konkretnie, konkretne zagadnienia z tego worka, Możecie po nie sięgnąć, ale ja nie będę ukrywał, że nawet często te odcinki po prostu pomijam, no bo ja nie jestem aż tak bardzo zainteresowany historią, żeby pasjami słuchać wszystkiego, natomiast ta sekcja tu i teraz jest, uważam, fantastyczna, bo Pomimo tego, że co dla pewnie części z was może być wadą, panowie absolutnie nie kryją swoich poglądów politycznych i są bardzo prodemokratyczni, jeżeli chodzi o stronę amerykańskiej polityki, to potrafią w bardzo merytoryczny, konkretny sposób wyłożyć niuanse skomplikowanych relacji politycznych, skomplikowanej siatki jaką jest amerykańska polityka, amerykańska gospodarka amerykański, nie wiem, świat mediów i te odcinki to jest naprawdę top. Dość powiedzieć, że na przykład taką sekcję odcinków o amerykańskiej służbie i zdrowia, którą nagrali przy okazji słynnego morderstwa sprzed kilku miesięcy, kiedy to został zamordowany, zastrzelony jeden z prezesów firmy ubezpieczeniowej, która odpowiada właśnie za pomoc medyczną w Stanach Zjednoczonych, no to to były odcinki fantastyczne, które się słuchało niczym, jakiś najlepszy tiller, przecierając jednocześnie co i róż uszy ze zdumienia, jak tak naprawdę ten system amerykańskiej opieki zdrowotnej funkcjonuje i te odcinki ja tak bardzo polecam, dlatego, że panowie naprawdę znają się na swojej robocie, a kontekst, a zrozumienie działań, decyzji amerykańskich polityków, korporacji, sądów, no to pozwala nam zrozumieć także otaczający nas świat. Żyjemy w bardzo chaotycznych czasach, prezydentura obecna Trumpa, no to jest też coś, co jest ukierunkowane, czy wręcz chaos jest modus operandi obecnej administracji. No ale właśnie dlatego warto słuchać, uważam, ekspertów, którzy pokażą nam, że to często jest chaos pozorny, że za wieloma decyzjami stoją konkretne osoby, konkretne zjawiska konkretne decyzje, konkretne polityki, a ta wiedza, no, nawet jeżeli nie dosłownie w tym sensie, że często, no przecież niewiele jesteśmy w stanie zrobić, żeby nie powiedzieć nic w większości przypadków, to przynajmniej w sensie mentalnym jest w stanie nas przygotować na to, co może nadejść, a na pewno pozwolić zrozumieć różnego rodzaju zależności, które widzimy na pierwszych stronach gazet. No, Polecam Wam serdecznie i to tak jak mówię, nie tylko jeżeli jesteście zainteresowani historią, bo podobnie jak w przypadku PB Bilansu uważam, że panowie po prostu wpisują się bardzo dobrze w trendy wyjaśniania zawiłości współczesnego świata, a jest to bardzo cenne. Kolejny z tego worka i póki co ostatni z tego worka, czyli podcastów eksperckich, to podcast Ośrodka Studiów wschodnich. Jest to podcast, który skupia się, jak sama nazwa wskazuje, na obszarze wschodnim, można powiedzieć tutaj z, naszego, z naszej perspektywy, czyli Europę, na Europie Wschodniej, na Rosji, ale także na Kaukazie, Azji Centralnej, ale tak naprawdę nie tylko, bo obecnie Ośrodek Studiów Wschodnich zajmuje się także Bałkanami, zajmuje się Niemcami, państwami bałtyckimi czy Skandynawią, ale także Chinami, Turcją, Iranem czy Izraelem. Ośrodek Studiów Wschodnich to jest w ogóle instytucja o charakterze eksperckim, która prowadzi różnego rodzaju analizy. Oni wrzucają także filmy na YouTube, właśnie można poczytać ich analizy na różne tematy. No i to, co, za co ja bardzo lubię ten podcast, to właśnie taka dogłębna eksperckość. Tutaj ja nawet nie będę próbował i nie będę się silił na wymienienie osób, które w tym podcaście usłyszycie, dlatego że tak naprawdę skład ekspercki jest ściśle uzależniony od tematu. I to, co również cenię w podcaście Ośrodka Studniów Wschodnich, to właśnie to, że oni często biorą na warsztat, na tapet jakieś bieżące wydarzenia bardzo dogłębnie i bardzo insidersko wyjaśniając jakie są przyczyny danego zjawiska czy danych wydarzeń i sygnalizując jakie mogą być konsekwencje. Bardzo dobrze to było widać, nie wiem, przy okazji wyborów w Niemczech kiedy tutaj całą grupą ekspertów mieliśmy, mogliśmy posłuchać całego szeregu odcinków o klasie politycznej, o układzie politycznym w Niemczech, jakie mogą być konsekwencje, jak wyglądają działania niemieckich władz nie wiem w obszarze migracji, jak wypada AfD na przykład jako ta partia, która jest cały czas otoczona w Niemczech kordonem sanitarnym, jak to się mówi. I tak dalej, i tak dalej. Serwowa serwują oczywiście oni odcinki związane z wojną na Ukrainie, o Rosji, o Białorusi, o Ukrainie właśnie, ale także, nie wiem, potrafią zaserwować odcinek, czy poświęcony Izraelowi, czy chociażby Iranowi w kontekście, nie wiem, też chociażby wojny krótkiej, bo krótkiej, ale o niedawnej Iranu z Izraelem. No i tutaj naprawdę y, mowa jest o y, ekspertach, którzy nie szukają sensacji, którzy unikają łatwych odpowiedzi, którzy nie boją się chciałem powiedzieć iść pod prąd ale no nawet właśnie nie o to chodzi, bo tutaj meritum jest ta warstwa stricte merytoryczna i profesjonalna czyli to, to nie jest podcast, ja bym powiedział opinii, tylko to jest właśnie kolejny podcast wiedzy eksperckiej która, który jest w stanie us systematyzować nam wiedzę, czy po prostu w wielu przypadkach nas nauczyć. I pomimo tego, że znów, nie wszystkie tematy na pewno Was będą interesowały, no to, nie wiem, dzieje się bardzo dużo w naszym regionie, chociażby kasus, znów przywołam konkretny przypadek ostatnich wyborów w Rumunii, no i umówmy się, nie wiem, kiedy niespodziewanie wygrał kandydat znikąd, no to znów wielu było ekspertów od polityki rumuńskiej, no a umówmy się, to nie jest rzecz oczywista pewnie dla większości analityków tutaj takich, którzy się w telewizji czy radiu pojawiają, no a w ośrodku studiów wschodnich mają specjalistów właśnie od Rumunii, od tego regionu, którzy są w stanie wejść w tę politykę i w prosty, przystępny sposób uporządkować fakty, wyjaśnić i pokazać, jakie mogą być kierunki zmian. No i podsumowując trochę całą tę sekcję tych podcastów, jak ja to powiedziałem, eksperckich, no to y, ja uważam i, i polecam wam je dlatego, że tak jak powiedziałem chwilę temu, żyjemy w bardzo niespokojnych czasach, y, ale nie dawajmy sobie wmówić też, że y, eksperci nie istnieją, czy że nie ma czegoś takiego jak eksperci. Y, po prostu nie mylmy y, ludzi, którzy znają się na wszystkich i y, y, y, którzy po prostu serwują swoje opinie, nie wiem, w telewizjach śniadaniowych z y, prawdziwymi ekspertami, którzy mają za sobą Lata doświadczenia, lata pracy w danej dziedzinie, którzy są otwarci na różnego rodzaju opinie, różnego rodzaju strony sporów, którzy są w stanie oddzielić swoje prywatne opinie od faktów i którzy są w stanie także w interesujący sposób prezentować nam wnioski, które płyną z określonych zdarzeń. Cała trójka bardzo dobre podcasty, no i szczerze Wam je polecam. No a po tej takiej poważnej bardzo sekcji przejdę do takiej sekcji nie tyleż niepoważnej, co bardziej skupionej na tym, co w konglomeracie jest nam najbliższe, czyli popkulturze. No i tutaj będziemy mieli tak naprawdę cztery podcasty, pewnie będzie o nich dużo krócej i zacznę od podcastu, który nazywa się Enigmatycznie zapewnie, bo pewnie nie wpadlibyście po samym tytule z jakim podcastem mamy tutaj do czynienia, Gadzie Mózgi. Jest to podcast, który jest prowadzony przez Karola Laskę oraz Grzegorza Burtana, Panowie są związani z CD Action i ja wpadłem na ten podcast, który jest podcastem od razu zaznaczę nieregularnym, zresztą podobnie jak podcast o środkach studniów wschodnich. Po tym, jak obserwowałem Karola Laskę, który też miał podcast, taki wideo, prowadził także kanał z wideoesejami. Ja słuchałem właśnie czasem jego esejny na, na różne tematy. No i w którymś momencie się okazało, że Panowie wystartowali z podcastem i jest to podcast wokół gier i wokół branży growej. No i oczywiście z jednej strony wiemy, że pewnie wszyscy znacie Fantasma Gierię, czyli najpodcast, najukochańszy nasz podcast i pewnie wszyscy go słuchacie. No ale jeżeli byście potrzebowali jeszcze kolejnego podcastu giereczkowego, to Gadzie Mózgi to na pewno podcast godny uwagi, dlatego że to jest podcast, który... Jest w pewien sposób też specyficzny i stoi osobowościami prowadzących. Mówię, że jest to podcast specyficzny, dlatego że panowie z jednej strony zajmują się oczywiście strictegrami, czyli mamy tutaj, nie wiem, jakieś recenzje, opinie, czy, czy nie wiem, jakieś zestawy gier, topki, jakieś... Czasy. Z wymieniane, czy, czy polecane jakieś gorące premiery, dajmy na to, chociażby ostatnio była dyskusja, tak jak w najpodcaście o Death Stranding 2, ale oprócz takich kwestii stricte giereczkowych, oni zajmują się szeroko pojętą branżą i to na różnym froncie, czyli chociażby, nie wiem, przez kwestie jakiejś odpowiedzialności społecznej, przez kwestie związków zawodowych, jakichś konfliktów branżowych, sytuacji w branży właśnie takiej społeczno-ekonomicznej, sytuacji deweloperów, nie wiem, odpowiedzialności społecznej biznesu, jak chociażby był bardzo interesujący odcinek o tym, jak deweloperzy z Rosji próbują wchodzić w branżę gier i na ile, nie wiem, to jest moralne czy etyczne, aby kupować rosyjskie gry i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko robią panowie z dużą ilością swady, humoru, a do tego są fanami muzyki metalowej, co też szanuję. Bardzo mi się podobał ich odcinek poświęcony stricte muzyce metalowej. Nie obraziłbym się, gdyby takich odcinków było więcej. Także jeżeli cenicie sobie spojrzenie na gry i branżę z trochę innego punktu widzenia, no to gadzie mózgi na pewno są podcastem dla Was. Obserwujcie ich w Waszych apkach podcastowych, no bo nie znacie dnia ani godziny, kiedy nowy odcinek wleci. No i ode mnie to tyle. W związku z tym, że za moje podcasty zabierałem się długimi tygodniami, no to zdążył nam wyrosnąć i już dojrzeć, czy wejść w wiek dojrzały, bo przekroczył 20 odcinków, a w moim prywatnym rankingu, no to to jest miara pewnej dojrzałości podcastowej. Pewny podcast, pewna seria o również enigmatycznym, tak jak gadzie mózgi, tytule, czyli ogórki ogórki to podcast który tworzą Kuba którego możecie znać chociażby z podcastu o filmówce przy kremówce a oraz Inka nie będę tutaj ich wymieniał z imienia i nazwiska no bo stoją w podcaście jako Kuba i Inka więc nie wiem czy chociażby Inka się tutaj incognito chce występować ale to jest nieistotne przejdźmy do meritum czym są ogórki? ogórki jest to podcast z gatunku takich, których ja, co do zasady, nie słucham, więc kiedy sprawdziłem z ciekawości i przy tym podcaście zostałem, no to już wiedzcie, że coś się dzieje mówię, że ja co do zasady takich podcastów nie słucham, bo jest to podcast, który jest z definicji luźniejszy, skupiony wokół tematów niepoważnych, humoru memów różnego rodzaju absurdów ale okazało się, że mi chyba najzwyczajniej w świecie takiego podcastu brakowało no tak jak też powiedziałem wcześniej żyjemy w cokolwiek niespokojnych czasach, więc cotygodniowa, niedzielna, bo ten podcast jest regularny, śmiertelny Regularny podziwiam tutaj zapał i regularność. Inki i Kuby Wpada, wpadają w codzienną niedzielę i ta codzienna porcja humoru, absurdów i popkultury to jest naprawdę coś na co już zdążyłem się przyzwyczaić że nie czekam mają bardzo fajną chemię Kuba z Inką potrafią serwować z różnego rodzaju opowieści z odmentów internetu i TikToka, którego nie tykam więc są moim oknem na, na świat właśnie różnego rodzaju tiktokowych trendów, absurdów internetu, memów i świata polskich influencerów pokrotu, pokroju wersów czy Friza, o których nie wiem nic, więc Kuba i Inka są moim oknem na ten świat. Nie wiem w sumie, czy to dobrze, ale, ale, ale są. Do tego rozmawiałem trochę o serialach, trochę o popkulturze, o filmach. No i oczywiście coś, co za co mają plus 10 do oceny i czego nie będę absolutnie tutaj ukrywał, czyli narzekają i szkalują ludzi tak, to jest także pewien ważny element tego podcastu no i ja wam bardzo polecam, jeżeli właśnie potrzebujecie chwili oderwania jeżeli potrzebujecie chwili rozbawienia, humoru no bo czasem opowieści, które ekipa ogórków serwuje to naprawdę człowiek przeciera oczy ze zdumienia i pomimo tego że niektóre rzeczy do mnie trafiają no to to, to co nieraz potrafią oni wyciągnąć no to budzi mój Najpierw cztery niedowierzanie, a później równie cztery uśmiech. Także mogę ogórki z czystym sumieniem Wam polecić. Kolejne dwa podcasty już będą trochę mniej popkulturowe, chociaż nie do końca one są bardzo specyficzne ja słucham ich wybiórczo no bo to jest tematyka, która interesuje mnie wybiórcza, ale jako, że pewnie moje podcasty niewykluczone, że znowu nagram za kolejne dwa lata no to chciałem wam o nich wspomnieć bo myślę, że są one godne obserwowania, a mogliście na nie trafić no bo to nie są podcasty z jakimiś bardzo długimi stażami a mówię o tych podcastach w pewnym duecie, dlatego, że one są połączone tematycznie. Mowa o napisach z charakterem Marzyny Falkowskiej oraz o wersji polskiej Łukasza Gładkowskiego. I oba te podcasty to są podcasty poświęcone tłumaczeniom i sztuce tłumaczenia. Napisy z charakterem tym się różnią od wersji polskiej, że oprócz odcinków, w której Marzena Falkowska zajmuje się jakimś konkretnym tematem, jakimś, nie wiem, zjawiskiem, nie wiem, tłumaczeniem humoru chociażby, czy, czy coś w tym stylu, no to pojawiają się tam odcinki, także powiedziałbym takie bardziej filmoznawcze, gdzie ona rozmawia z jakimiś osobowościami, z filmoznawcami, czy z jakimiś ludźmi zajmującymi się tłumaczeniami, aby porozmawiać o jakimś konkretnym, szerszym zjawisku. Łukasz, Gładkowski z kolei skupia się na tych odcinkach solowych, na konkretne tematy i tak jak mówię, zwracam Wam uwagę na te podcasty, bo wiem, że tłumaczenie to jest coś, co wielu z Was na pewno interesuje, no a też wiem, że algorytmy niekoniecznie Wam takie rzeczy mogą podpowiedzieć, a to, to są jakościowe podcasty. Z tego, na ile ja to mogę ocenić oczywiście jako lajk, jeżeli chodzi o sztukę tłumaczenia, zdecydowanie Zdecydowanie warto sobie, nie wiem, sprawdzić chociażby z podcastu Łukasza odcinek o niecałkiem niedawno o Tolkienie albo o tłumaczeniu porno, albo w przypadku napisów z charakterem chociażby odcinek o tłumaczeniu kina azjatyckiego. Tak jak mówię, to jest taka nisza w niszy w niszy, no bo to już jest bardzo specjalistyczne podcastowe gadanie, ale jeżeli was tylko zainteresuje, sprawdzajcie śmiało i no, mam nadzieję, że przypadną Wam te podcasty do gustu. I na koniec zostawiłem sobie podcast, który trochę jest podcastem, powiedziałbym, co może zabrzmi paradoksalnie i panowie by się obruszyli na to, że tak to łączę, który łączy trochę wszystkie rzeczy, o których ja mówiłem w dniu dzisiejszym wcześniej, czyli z jednej strony jest to podcast Ekspercki z drugiej strony jest to podcast, który czasem opowiada o grach, czasem opowiada o popkulturze, czasem opowiada o współczesnym świecie, ale zawsze opowiada z perspektywy medium lewicowego od centrum, a mowa o podcaście Dwie Lewe Ręce, który to polecił mi kiedyś e, Sik, za co dziękuję, bo e, nie bez przyczyny, e, jeżeli dobrze pamiętam, to wylądowali oni na pierwszym miejscu e, w moim podsumowaniu roku w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o e, podcasty. Dwie lewe ręce tworzą Jakub Dymek i Marcin Giełzak jako ojcowie założyciele, jak to oni mówią najbardziej opiniotwórczego, opiniotwórczego medium na lewo od centrum właśnie mówię, że jako ojcowie założyciele, dlatego, że dwie lewe ręce rozrasta się systematycznie i dziękuję wsparciu na Patronite pojawiają się odcinki, w których panowie rozmawiają z gośćmi, czy to politykami, czy różnego rodzaju ekspertami, przyjaciółmi podcastu, pojawiają się jako pewien, no całkiem świeży format wykłady na konkretne tematy, ale także pojawiają się w tymże podcaście, czy na kanale podcastu Zapisy spotkań także w różnych formatach czy na różne tematy, które odbywają się w ramach klubów DLR, które powstają jak, jak grzyby po deszczu w całej Polsce. No i czym jest dwie lewerence i dlaczego uważam, że to jest podcast ze wszechmiar godny uwagi i to... Nie tylko, jeżeli jesteście osobą o wrażliwości lewicowej, ale po prostu, jeżeli chcecie lepiej zrozumieć otaczającą was rzeczywistość. To jest faktycznie podcast, który jest lewicowy, ale trochę tak jak my żeśmy rozmawiali z Sikiem o podcastu, w podcaście o komiksie Stare Zgredy. To jest podcast lewicowy, ale skupiony na tej lewicowości takiej wspólnotowej, na y, socjaldemokratycznej y, takiej odnodze lewicy, a nie na tym, co często jest rozumiane jako lewica współcześnie czy potocznie, czyli na tej lewicy tożsamościowej, albo jak to Panowie często mówią na działaniach kompleksu aktywistyczno-korporacyjnego, który niekoniecznie z lewicowością i z lewicowymi ideał, ideałami ma wiele wspólnego. Zasadniczym, takim trzonem DLR są odcinki około dwugodzinne, także z dogrywkami, jeżeli wspieracie chłopaków na, na Patronite, które skupiają się na aktualnych tematach z dziedziny gospodarczych, społecznych, politycznych. I to, za co ja panów cenię, to to, że po pierwsze oni z dużą swadą i z dużą erudycją potrafią opowiadać o zawiłościach właśnie współczesnej socjologii, polityki i kwestii społecznych. Z drugiej strony nie boją się mieć i prezentować swojego zdania, czasem także odmiennego w ramach tego duetu, co jest dla mnie interesujące, bo, bo to ja już na przykład przekonałem się wysłuchawszy wielu, wielu odcinków, że mi pod kątem nie wiem, podejścia do wielu spraw jest dużo bliżej do chociażby do Marcina Giełzaka niż do Jakuba. Badymka, ale właśnie to, że to jest podcast oparty na, tych, na spotkaniu, na rozmowie tych dwóch osobistości, osobowości także, no to mamy bardzo różnorodne podejście do danego zagadnienia i panowie też nie udają, że tak powiem, że są ekspertami na każdy temat. Nie wiem, Marcin Giełzak jest specjalistą chociażby od francuskiej polityki, więc to, co cenię u niego, no to są różnego rodzaju wątki właśnie francuskie chociażby. I podoba mi się to, że oni są bardzo spójni w swoim jakby przekazie, w, swoich, w swoim podejściu, ale są bardzo racjonalni i nie boją się wyrażać swojego zdania, ale nie w tym sensie, że nie wiem, że są jakoś przesadnie kontrowersyjni, tylko że mam wrażenie, że oni stoją bardzo często na stanowiskach po prostu najzwyczajniej w świecie niepopularnych, bo trudnych do zrozumienia czy do pogodzenia przez. Osoby, które stoją bardzo wyraźnie po jednej stronie sporu politycznego, ale no to jest pokłosie znów eksperckości tego podcastu, no bo jeżeli panowie zagłębiają się w jakiś temat i spoglądają na niego z określonej perspektywy, no to umówmy się... Życie nie jest czarno-białe, przy czym od razu zaznaczę, używając czy odwołując się do pojęcia, które jest pewnie obelgą w, dzisiejszym, w dzisiejszej polskiej mediosferze, ten podcast jest absolutnie daleki od centryzmu i nie zrównuje tutaj, nie wiem, prawej i lewej strony i prawej i lewej strony, ale jest na pewno oparty na właśnie wyrazistych poglądach Twórców. Ja te odcinki nie ukrywam, ich właśnie takie blokowe, te, te dwugodzinne cenie najbardziej. Jeżeli chodzi o wywiady czy rozmowy, to trochę mniej, bo mam wrażenie, że nie do końca ja kupuję ich formułę prowadzenia wywiadów, w której dają bardzo dużo miejsca na wyrażenie poglądów y, y, różnym osobom, y, bo y, no, ja bym sobie jednak życzył czasem y, trochę aktywniejszej postawy w takiej sytuacji, takiego aktywniejszego dziennikarstwa, czyli nie wiem wejścia w jakąś polenikę, do pytania o coś, skontrowania pewnych wypowiedzi, ale ten trzon tych odcinków, czyli właśnie te, te rozmowy obu panów, no to jest taki krem, krem de la krem DLR i tak jak mówię, polecam wam serdecznie ten podcast, tym bardziej, że właśnie oprócz tematów społeczno-polityczno-gospodarczych panowie często mają odcinki popkulturowe, czy, czy skupione wokół jakichś książek, polecajek tak zwanych komendacji. Bardzo dobry podcast i polecam Wam sprawdzić od kilku dowolnych odcinków i myślę, że szybko się przekonacie, czy to jest seria, przy której zostaniecie, czy która Was z tych czy innych względów odrzuci. No i ja będę kończył, bo już mi powiem szczerze za w gardle, a sulówek też nie lubię. Podcastów dostaliście dużo. Na sam koniec ode mnie, tylko na zasadzie zwrócenia uwagi, bo wrzucaliśmy to na fanpage, ale no tak jak wspomniałem, pewnie kolejny odcinek moich podcastów niewykluczone, że wyląduje za dwa lata albo wcale, to nie przegapcie podcastu Kai Herman i Marty Płazy, czyli Zmęczone Życiem. Dziewczyny tyle co zaczęły, bo zaserwowały dwa odcinki, co mają dużo zapału i dużo chęci do nagrywania, a jak już też znacie Martę z naszej anteny i z anteny audycji Rozmówione w Radiu Kapitał, Marta już na tyle mocno połknęła bakcyla podcastowego, że nie wątpię, że dziewczyny dowiozą i podcast nie tylko się utrzyma, tylko będzie się pięknie rozwijał. No i ode mnie to by było na tyle tradycyjnie dla mnie. Chciałbym, żebyście się podzielili swoimi wrażeniami. Czy znacie któryś z tych podcastów, czy go lubicie, czy może właśnie nie lubicie, albo za co go nie lubicie. Chętnie przyjmę jakiekolwiek konstruktywne komentarze, albo możecie mi też polecić, co zawsze chętnie zbieram i dopisuję do swojej bazy podcastowej. Jakiś podcast, który wysłuchacie, lubicie, a którego być może ja nie znam, bo pomimo tego, że podcastów sprawdzam mnóstwo, no to powstaje ich jeszcze więcej i na pewno coś ciekawego mi umyka. O dzisiaj Ode mnie to dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!